wykład Basaderka Prince pod tytułem Czym są czary? Największa siła ograniczająca mężczyzn i kobiety w służbie Bożej. I już że główny temat centrum wypoczynkowym, będzie brzmiał upewnij się o swoim powołaniu. I dałem wykład wprowadzający wczoraj o powołaniu Bożym. Wyjaśniłem, że Boży cel w naszym życiu zaczyna się w wieczności. Są rzeczy, które Bóg uczynił w wieczności przed tym, kiedy cokolwiek stało się w czasie. Bóg poznał nas, wybrał nas i przeznaczył nas. Ale wtedy Boży cel dotyka naszego życia, gdy Bóg powołuje nas. A Bóg powołuje nas do zbawienia przez głoszenie Ewangelii a potem, gdy jesteśmy zbawieni, on ma powołanie dla reszty naszego życia. I to powołanie nie jest zgodnie z naszymi uczynkami, ale zgodnie z jego celem i łaską, która jest nam dana w Chrystusie Jezusie, zanim zaczął się czas. I potem próbowałem podać wam pewne zasady dla upewnienia się o swoim powołaniu. I zasugerowałem wam wczoraj, że są, jest jedno słowo, które sumuje to, co jest najważniejsze. Słowo niepodzielny umysł. Osoba, która chce upewnić się o swoim powołaniu, musi mieć niepodzielny umysł Z tym jednym celem ciągle przed oczami. Biblia mówi gdzieś, człowiek o rozwojonym umyśle jest niestabilny na wszystkich swoich, swoich drogach. Niech ten człowiek nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. A więc podstawowe wymaganie to jest bycie niepodzielnym w umyśle. Potem mówiłam o pewnych rzeczach, grzechach i ciężarach, które mogą nas powstrzymać od biegania w naszym wyścigu i zauważyłem, że także wczoraj wieczorem i dzisiaj tutaj wieczorem ten nacisk, myślę, jest przyłożony przez Ducha Świętego na ważność wyjaśniania ciężarów w naszym życiu, które nas powstrzymują. Ciężary, które niekoniecznie są grzechami, ale nas powstrzymują od wypełnienia naszego powołania. Dziś wieczorem chcę mówić o tym, co ja uważam w obecnym czasie, jest w Kościele największym, największą przeszkodą dla mężczyzn w wykonaniu ich powołania. Jest to także przeszkoda dla kobiet, ale myślę, że szczególna siła, o której dziś wieczorem mówię, ona szczególnie pragnie, zatrzymać mężu, mężów bożych od wypełnienia ich powołania. Jest to coś skierowanego bezpośrednio, szczególnie przeciwko mężczyznom i szczególnie przeciwko mężczyznom, którzy powinni być liderami w Kościele Teraz, gdybym miał dać Wam tysiące zagadek, co ja mam na myśli, chyba, że znacie moje ostatnie nauczanie, a jeden z Was nie zgadłby właściwie, więc nie będę tracił czasu dając Wam setki zagadek, ale powiem Wam ta szczególna siła, o której chcę mówić dziś wieczorem, która zatrzymuje mężów, a także kobiety od wejścia w ich powołanie, i wielu będzie tu zaskoczonych, kiedy podam wam to słowo, to są czary. Mężowie, wy nie potraficie pojąć, że to byłoby coś, co wstrzyma chrześcijańskie kobiety i mężczyzn od osiągnięcia ich przeznaczenia w Bogu. Zanim dojdę do Słowa Bożego i będę, to, będę, to, będę mówił stamtąd, chcę Wam przeczytać proroctwo, które zostało dane na spotkaniu, gdzie ja byłem obecny, ale nie usługiwałem w tamtym czasie, w stanie Mizuri, w Stanach Zjednoczonych, na konferencji rodzin 15 kwietnia 1979 roku, więc to jest więcej niż 6 lat temu. To było proroctwo, które nie było dokładnie w kontekście czegokolwiek, czego nauczano na tej szczególnej konferencji. Ale było to coś, co wpłynęło bardzo na mnie i na ludzi. Było podane to przez młodego człowieka, którego nie znam i którego nigdy nie poznałem do tamtego czasu. Nie napisałem sobie tego proroctwa, ale zostało ono nagrane na taśmie i mój przyjaciel otrzymał kopię tego proroctwa i wiele lat później, ze względu na to, co mówiłem, przekazał mi ją. I muszę powiedzieć, że w następnych sześciu latach od podania tego proroctwa niesamowite to było, jak to zostało wypełnione w moim doświadczeniu i w mojej służbie. To Bóg mówi w tym proroctwie i mówi tak. Naprawdę powiem Ci teraz, że wybieram armię, którą wzbudzę i instruuję Cię w ostatnich dniach o pewnych mocach, które będziesz potrzebował jako członek mojej nowej armii. W przeszłości tylko dręczyłem nieprzyjaciela, a teraz przygotowuję wyzwolić frontalny atak, mówi Pan Bóg. W przeszłości tylko odrażniłem wroga, ale teraz mówię Ci, że jestem gotowy, aby wyzwolić atak na serce Królestwa, które stoi przeciwko mnie. Teraz podaję Ci jedną konkretną instrukcję dzisiaj. Jeden nieprzyjaciel, którego Ci pokazałem i we wezwałem, abyś go zaatakował i nigdy się nie wstrzymywał od tego, ten nieprzyjaciel to jest duch czarów który dominuje nad tyloma milionami w tym kraju. Ten kraj to oczywiście Stany Zjednoczone. Muszę Wam powiedzieć, ja wierzę, że to jest bardzo mało mniej prawdziwe w północnej Irlandii. Mówię Ci, że ten nieprzyjaciel zniewolił tysiące i miliony i związał czarami. Ale mówię Ci, nie bój się czarów. Bo ja zdecydowałem, że jest to czas, aby wyzwolić te miliony, ponieważ są oni potrzebni w mojej armii, która będzie wzbudzona, aby zaatakować szatana i jego siły. Ja mój palec wyciągnę przeciwko czarom i mówię Ci, to nie jest czas, aby w tej chwili się zatrzymywać. Jest to czas, aby zaatakować czary w tym kraju, ponieważ nie jest to czas na porażkę. Jest to pierwszy krok w ostatecznym ataku, który okaleczy szatana, który zburzy bramy piekła, ponieważ one nie wytrzymają tego ataku, mówi Pan Bóg. Powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Kiedy zaatakujesz czary, spotkasz przekleństwa, które przeszły z pokolenia na pokolenie w rodzinach. Ale uczyłem Ci i mówiłem Ci w ostatnich miesiącach, że nie musisz bać się przekleństwa. Mój syn został uczyniony przekleństwem, abyś to odziedziczył błogosławieństwo. Więc kiedy spotkasz czary i przekleństwa, mówię Ci, nie zatrzymuj się, nie cofaj się, ale stój twardo, aby zaatakować. Związywać i gromić tego ducha, aby wyzwolić miliony, których potrzebuję w mojej armii, którą zbudzam. mówi Pan Bóg. Ostatnia część tego prorostwa zawiera przekleństwa nad rodzinami, które przenikają z pokolenia w pokolenie. Gdy to prorosło zostało podane więcej niż 6 lat temu, nigdy świadomie z tym tematem się nie rozprawiałem. W ostatnich 6 latach. Zostałem zmuszony prowadzeniem Ducha Świętego i sytuacjami, które spotykałem, aby zacząć zmagać się z tą realnością przekleństw. I od chwili, gdy tego nauczam, i jak przekleństwa działają w życiu ludzi i rodzin, społeczeństw, narodów, i jak przez zastępczą śmierć zostanę na krzyżu możemy być wyzwoleni od tych przekleństw? Widziałem więcej dramatycznych rezultatów niż w jakimkolwiek innym temacie, o którym uczyłem w mojej służbie. Widziałem całe społeczeństwo zmienione przez jedną noc. Gdy ten czynnik przekleństwa został złamany. Mam serię trzech wykładów nauczania, które są tu dostępne, mają tytuł Przekleństwa, powód i lekarstwo. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem, możesz otrzymać te taśmy tutaj. Nie będę tutaj na ten temat uczył. Przypuszczalnie chyba uczyłem w przeszłości tutaj na ten temat. Ostatnio byłem w północnej Szkocji. Jeden wykład tam miałem na konferencji z bardzo dramatycznymi rezultatami. Jakkolwiek dziś wieczorem nie będę skupiał się na temacie przekleństw. Chcę rozprawić się z tym głównym nieprzyjacielem Bożym, który zgodnie z tym proroctwem związuje miliony mężczyzn, którzy są potrzebni w Bożej Armii. I to stwierdzenie jest powiedziane o Stanach Zjednoczonych, ale ja wierzę, że jest to równie prawda w Wielkiej Brytanii, w Irlandii i w wielu innych narodach, chociaż sposób, jak czary działają, zwykle jest zaadoptowany do konkretnego kontekstu kulturalnego, gdzie one działają. Więc teraz chcę podać trochę nauczanie na temat czarów. Jeżeli chcecie tekst, od którego możemy zacząć, abyście zobaczyli, że to jest dobre do zastosowania, Galacjan 3, werset 1. O głupi Galacjanie, kto was zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie, przed których oczami Jezus Chrystus został sportretowany jako ukrzyżowany? Pamiętam, gdy przejmowałem pastorstwo w, w Zborze w Stanach Zjednoczonych w 1963 roku. Powiedziano mi, że Rada Kościoła jedno jednomyślnie mnie zaprosiła. Byłem nieświadomy w tamtych czasach, nie znałem życia Kościoła Amerykańskiego, wszedłem w pułapkę diabła. Było tam 12 członków zarządu. Gdy przybyłem, odkryłem, że to było tylko 12 ludzi w Kościele. W ciągu miesiąca wszyscy członkowie zarządu zrezygnowali i ja byłem w trudnej i śmiesznej sytuacji, ale to mnie naprawdę zastanowiło by ten spór, który się zgromadzał, ponieważ... To byli ludzie zbici i właściwie niemożliwe było dla nich, aby byli szczęśliwi, wolni, a jednak nazywali siebie źródłoświątkowcami. Nigdy nie rozstawiałem się w całym moim życiu z taką sytuacją i zwróciłem się do Boga w desperacji powiedziałem, Panie, pokaż mi. I On mi dał Galatian 3.1, powiedział, oni są zaczarowani. I ja co mówię, musiałam w to wierzyć. Nie było żadnego innego odpowiedniego wytłumaczenia dla stanu tych ludzi. Co więcej, odkryłem bardzo szybko, jak zostali zaczarowani. Zostali zaczarowani przez żonę poprzedniego pastora, która była bardzo dominującą i bardzo obdarowaną kobietą. I w ciągu poprzednich trzech lat ona rozwiodła się ze swoim mężem, pastorem. Wiodący członek zarządu zboru Rozwiódł się ze swoją żoną i potem żona pastora i ten członek zarządu pobrali się. Jeżeli tak możesz doprowadzić w zborze Świątkowym, musi być jakieś niezwykłe wytłumaczenie. Ale ona tak poddała sobie tych ludzi, że oni nie ośmielili się sprzeciwić czemukolwiek, co ona powiedziała lub robiła. To była niesamowita sytuacja. Kiedy zdałem sobie sprawę, że miałem do czynienia z czarami, zacząłem szukać Boga, jeżeli chodzi o biblijne metody i biblijne odpowiedzi i ostatecznie ja i moja pierwsza żona zwyciężyliśmy czary w tej sytuacji w kościele i zobaczyliśmy powrót Bożego Błogosławieństwa, ale to była taka lekcja widzialna, osobista. Nigdy wcześniej nie pomyślałem, że chrześcijanie mogą być zaczarowani. Jednak to było dokładnie w kościele Galatia. Galatia 3,1. Kto was zaczarował? Jeżeli czytacie następne wersety, ci ludzie byli zbawieni, oszczeni w Duchu Świętym i mieli Boże cuda pomiędzy sobą, jednak byli zaczarowani. Jeżeli to się mogło zdarzyć w Galacji, przyjaciele, dlaczego oceniamy, że jest jakiś ból chrześcijański, któremu się to nie może wydarzyć? Teraz chcę no, wam powiedzieć, Cokolwiek więcej o naturze czarów. Po pierwsze generalnie, a potem w kościele. Są trzy odnoszące się do siebie słowa w języku angielskim. Czary, wróżbiarstwo i guślarstwo. Jedno tłumaczenie użyje słowa czary, inne może użyć wróżenie lub guślarstwo. Ale zasadniczo są to trzy kawałki na tym samym cieście. Jest pewna różnica. Czary, to jest ta siła dominująca, działa poza Kościołem, naturalnie przez przekleństwa i zaklęcia. I powiem Wam, przekleństwa i zaklęcia są bardzo realne. Wróżbiarstwo jest zasadniczo aspektem wróżenia pragnie odkryć przyszłość. Czyta z linii ręki, potem idziesz do wróżki. To jest właśnie wróżbiarstwo. Ktoś, to praktykuje. I pozwólcie, że Wam przypomnę, gdybyś żył w Izraelu, zakonie Mojżesza karą, za to była śmierć. Guślarstwo działa przez przedmioty, takie jak talizmany, narkotyki, Cała kultura narkotyków jest aspektem guślarstwa. Guślarstwo także działa przez muzykę. I wiele muzyki rock'n'rollowej dzisiaj to jest po prostu działanie guślarstwa. Oczarowuje ludzi. Spójrz w oczy młodych ludzi, jak oni słuchali tego rodzaju muzyki, one się błyszczą, są poza kontaktem z realnością. Jest szatańska moc poza tą muzyką, która zniewala ich. Wszystko to w ogóle nie jest nowe w świecie. W rzeczywistości jest tylko do Afryki. Skontaktuj się tam ze znachorem i tam wszystkie te aspekty znajdziesz. Przekleństwa, zaklęcia, zróżenie i użycie muzyki, aby zniewolić ludzi. I wiele muzyki na bębny, którą dziś mamy pomiędzy młodymi ludźmi, pochodzi z Afryki. To jest taka okrężna droga Afryka, Południowa Ameryka, Północna Ameryka i potem się to z Północnej Ameryki rozpowszechniło na całym świecie. Teraz czary. Ja będę używał słowa czary po, e, głównie, ale zrozumiecie, że to pokrywa cały temat. Czary są bezpośrednio złączone z buntem. Pierwsza Samuelowa 1523 jest napisane bunt jest jak grzech czarowania. Gdziekolwiek znajdziesz bunt, skończysz w czarach. Te słowa powiedział prorok Samuel do króla Saula, ponieważ Saul dobrowolnie sprzeciwił się Bożemu Słowu, był nieposłuszny. I Samuel zgromił go i powiedział: Twój bunt przeciwko Bożemu Słowu jest tak samo jak czary. I to nie jest przypadkowe, że zanim król cały umarł, skonsultował się z czarownicą. To jest przyczyna i skutek. I zobaczycie, że na przykład pokolenie młodych ludzi w 60 tych latach, w rzeczywistości, ludzie, którzy weszli w narkotyki i tą kulturę, oni byli zasadniczo wszyscy buntownikami przeciwko rodzicom, buntownikami przeciwko rządowi, instytucjom, kościołowi itd. I prawie bez wyjątku oni skończyli w okultyzmie. Teraz relacja między buntem a czarami jest ważna, aby zrozumieć ją. Bunt ustawia niesprawiedliwy rząd. Rząd, który nie jest Bożym rządem. Czary jest to moc, która wspiera tę nieuzasadnioną władzę. Więc gdziekolwiek jest nieuzasadniona władza, Zorientujesz się, że normalnie ono działa przez czary Kluczowe słowa Jeżeli myślisz o czarach W języku angielskim Byłyby kontrolować Zdominować Manipulować I zastraszyć I gdziekolwiek wejdziesz w te działania Ludzie, którzy kontrolują innych Którzy dominują nad innymi Którzy manipulują innymi którzy zastraszają innych, doszedłeś do rejonu szatana. Bóg nigdy nie robi tych rzeczy. Bóg pozwala na wolność dla jednostki ludzkiej. Czary spychają tą wolność. Czary wolą dominować, ale jeżeli nie mogą dominować, będą manipulować. I oczywiście to powoduje wiele in różnych sytuacji. Podam wam bardzo proste przykłady codziennego życia. Bóg ustalił, aby żona była pod autorytetem męża. Oczywiście to może być smutnie nadużyte przez mężów. Ja to w pełni rozpoznaję. Ale gdzie żona przejmuje rolę lidera w domu, zorientujesz się że tam są czary, ponieważ ona zwykle to czyni przez manipulację. I są niezliczone sposoby manipulacji. Zawsze gdy jej mąż mówi lub robi coś, czego ona nie lubi, ona ma napad emocjonalny i to denerwuje męża, więc aby uniknąć napadów emocjonalnych, on omija temat, a jego żona ma to, co chciała. Jest inna sytuacja, którą y, spotkałem kilka lat temu. Dobra chrześcijanka, poślewana kaznodziei, miała wspaniałych dzieci i byli naprawdę danymi chrześcijanami. Ale ona była w okultyzmie, zanim stała się chrześcijanką. I ona nie była w pełni wolna od tego wpływu okultyzmu i bez y, zdawania sobie sprawy w ogóle z tego ona dominowała nad swoją rodziną. I jednym ze sposobów, jak to się działo, jeżeli cokolwiek działo się w rodzinie, czego ona nie lubiła, ona miała migreny. Bardzo silną migrenę. I cała rodzina musiała chodzić na palcach, ponieważ matka miała migreny. Więc aby uniknąć agonii migreny matki. Oni ustępowali jej, widzicie, to jest manipulacja. Większość manipulacji nie jest świadoma. Jest to czynione, ponieważ coś w osobie zmusza aby to czyniła. I dalej, Bóg dał rodzicom autorytet nad dziećmi, ale wiele razy to dzieci Rządzą rodzicami. I czynią to przez manipulację. Mała Jolie nie otrzymuje tego, co chce i wtedy ma napad emocjonalny, szczególnie przed gośćmi. Matka i ojciec są tak zakłopotani, że uciszają to i dają Jolie to, czego ona chce. Co to jest? Manipulacja. Powiem wam, rodzice, jeżeli wasze dzieci mają napady emocjonalne więcej niż dwa, trzy razy, możesz być pewny, że złe duchy wejdą w nie, w tym stanie. I potem nie będziesz manipulowany przez swoje dziecko, ale będziesz manipulowany przez ducha w twoim dziecku. I bardzo małe dziecko może mieć bardzo silnego ducha. Nie oceniaj siły swojej opozycji przez wieku lub rozmiar swojego dziecka. To nie dziecko, to duch w dziecku. Ja drżę, kiedy widzę rodziców, którzy pozwalają, aby ich dzieci rozgrywały swoje napady emocjonalne. To jest w Indiach bardzo powszechne. Nasz brat Indii uzna to. Szczególnie między ludźmi orientalnymi i wszystkie prawie ich dzieci mają demony w sobie. One wchodzą, kiedy dziecko nie jest powstrzymywane. Rozumiecie? Dyscyplina rodziców ma chronić dzieci od sił duchowych, które są za silne dla nich, aby powstrzymać je. Ale gdy rodzice nie wykorzystują swojej dyscypliny, dzieci są wystawione na te siły duchowe. Następnie inny bardzo powszechny przykład, a ja od lat jestem w ruchu zielonoświątkowym, to kobieta zwana prorokinią, która prowadzi kościół przez swoje prorokca w małych zborach zielonoświątkowych byłby zaskoczony, ilu pastorów jest zdominowanych przez jedną lub dwie kobiety i to są jedyne one otrzymują interpretację języków. I zasadniczo ich interpretacje mówią pastorowi, co ma robić. I biada temu młodemu, nieszczęśliwemu człowiekowi, jeżeli kiedykolwiek zerwie kompanię z tymi prorokiniami. Jest wiele, wiele innych przykładów, ale myślę, że pokazuję wam. Zawsze jest niesprawiedliwa władza popierana przez nieusprawiedliwioną duchową moc, moc Czaru. Teraz czary to jest uczynek ciała. Galatian 5,20. Paweł wypisuje to jako jeden z uczynków ciała, więc jest to aspekt natury upadłego człowieka. Powód jest, że człowiek został stworzony przez Boga, aby rządzić, ale został stworzony, aby rządzić pod autorytetem Bożym. Kiedy zbuntował się przeciwko Bożemu autorytetowi, stracił prawo do rządzenia, ale nie stracił chęci do rządzenia ale kiedy upadł od tej chwili jest bardzo podatny aby używać niesprawiedliwej władzy aby rządzić więc to początkowo po prostu jest aspektem upadłej natury pragnienie aby dominować ludzi manipulować aby oni robili to co ty chcesz otwiera takich ludzi na siłę duchową czarów i potem oni już nie są wolnymi osobami już więcej nie robią tego dlatego, że jest to ich charakter. Robią to, ponieważ są kontrolowani przez Ducha, który zmusza ich do tego. <śmiech> tak więc mamy sytuację, o której mówi Galatian 3.1, gdzie moc działała w Kościele w Galacji. Która nie była po prostu upadłą ludzką naturą, chociaż drzwi, przez które weszła, to była upadła ludzka natura, ale była to ciemna, zła, szatańska moc, która mieszała wszystkie cele Boże dla Kościoła w Galacji. Teraz w Biblii są dwa główne biblijne typy czarów, ponieważ słowo czarownica jest rodzaju żeńskiego i my rzadko używamy męskiej formy czarownik, chociaż jest to oczywiście bardzo ważne słowo. Ale, ponieważ słowo czarownica jest rodzaju żeńskiego, myślimy o czarach jako o czymś wyłącznie kobiecym. Ale, drogie kobiety, powiem Wam, to jest niesprawiedliwy osob, pozycja, ponieważ najpierwszym agresywnym czarownikiem lub czarodziejem w Biblii był mężczyzna, miał na Bileam. są dwa główne typy męski, Bileam, wróżbiarz, magia śmierci, czarownik, którego Balak, król Moabu, wynajął, aby przeklął Izraela. I Balak powiedział, wiem, że tych, którzy przeklniesz, są przeklęci, a których błogosławisz, są błogosławieni. Wielu ludzi w Afryce mówi swoim znachorom, jeżeli błogosławisz moją rodzinę, będę błogosławiony, jeżeli przeklniesz mojego wroga, będzie przeklęty. To jest zasadniczo, Sposób, w jaki to działa. Następnym wielkim typem czarów jest Jezebel, żona, króla Ahaba, która manipulowała swym mężem i rządziła w królestwie przez swego męża. Jedną z najbardziej charakterystycznych akcji, którą dokonała jest wzięcie pieczęci e, autorytetu swojego męża, pierścienia autorytetu i podpieczętowanie wyroku śmierci na Nabota, którą wi którego winnicę Nabot chciał przejąć. Widzisz, to są czary. Przejęcie męskiego symbolu autorytetu i użycie do wykonania celów kobiecych. Ciekawa rzecz jest taka, oba te dwa typy czarów ze Starego Testamentu są wspomniane w Nowym Testamencie w kontekście Kościoła. Nie poza Kościołem, ale w Kościele. Bileam jest wspomniany w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział, werset 15, w połączeniu z fałszywymi prorokami w Kościele. Jest wspomniany w tym samym kontekście w liście Judy, werset 11 i wspomniany jest jako w jednym z kościołów w objawieniu Jana. Objawienie 2.14. Teraz mówię to, ponieważ chcę, żebyście zobaczyli, chociaż te rzeczy początkowo były poza ludem Bożym, ich największy cel jest wprowadzić się pomiędzy ludzi Bożych. Widzisz, Kościół nigdy nie jest pokonany od zewnątrz. Jezus powiedział o swoim własnym doświadczeniu, książę tego świata, diabeł, przychodzi, ale nie ma nic we mnie, ponieważ diabeł nic w nim nie miał, diabeł nigdy nie mógł go, go, go pokonać. Gdyby Kościół mógł powiedzieć, diabeł w nic, nas, nic w nas nie ma, Kościół byłby niepokonalny. Ale szatan pokonuje Kościół przez piątą kolumnę. Wiecie, co to znaczy piąta kolumna? Czy znacie to stwierdzenie? Przez, przeszedłem przez II wojnę światową i znam to. Pozwólcie, że Wam powiem pochodzenie słowa piąta kolumna. Tak się działo, że byłem na wycieczce pieszej przez jest z Francji do Hiszpanii w 1936, kiedy miałem 21 lat. I z moim przyjacielem byłem w Hiszpanii. W, w samym centrum wojny domowej, chociaż tego nie oczekiwaliśmy, była wojna domowa, gdzie dwie frakcje w Hiszpanii walczyły ze sobą w 1936 roku i generał Franco był tym, który zwyciężył, ale ta historia odnosi się do dwóch generałów hiszpańskich. Jeden z nich atakował hiszpańskie miasto. I ten generał przyszedł do niego, ten drugi powiedział, powiedz mi, generale, jaki jest twój plan, aby zniewolić to miasto, pokonać je. Więc ten pierwszy generał powiedział, mam cztery kolumny, które nacierają na miasto. Jedna z północy, druga z południa, jedna z wschodu, a druga z zachodu. I potem przerwał i dodał, ale to moja piąta kolumna oczekuje, że przejmie dla mnie miasto. Więc ten drugi generał powiedział, gdzie jest twoja piąta kolumna? A ten pierwszy powiedział, wewnątrz miasta. To jest pochodzenie słowa piąta kolumna. Piąta kolumna jest to grupa zdraj zdrajców wewnątrz, którzy zdradzą miasto dla ataków z zewnątrz. Widzisz, tylko piąta kolumna w kościele. Pozwala nam na bycie pokonanym. Nigdy nie jesteśmy pokonani z zewnątrz. Czy to jest jednostkowo, czy społecznie. Jeżeli bym dzisiaj powiedział, diabeł nic dla mnie nie ma, to diabeł ani trochę nie mógłbym nie pokonać. Jeżeli jako grupa chrześcijan dzisiaj powiedzielibyśmy, diabeł, nic w nas nie ma, diabeł byłby bez mocy wobec nas. Ale to jego piąta kolumna. Dlatego jego głównym, całym celem jest czynić insynuację, aby sprowadzić siebie, swoich agentów, swoje siły pomiędzy chrześcijańskich kościół. Są dwa inne typy czarowników w Nowym Testamencie, ale to nie są bardzo znaczące. Jeden to jest Szymon, magik Samarii. Inny to Elemas, którego Paweł i Barnabas spotkali na swojej pierwszej podróży misyjnej na Syprze, ale to nie są tak znaczące postacie. Teraz, patrząc na szczególny, szczególny przykład Bileama, widzimy, że czary mają dwa główne cele wobec Bożego Ludu. Pierwszy, przekląć Bożych ludzi bezpośrednio. Bileam został wynajęty, aby przekląć Izraela. Ale jak długo Izrael był posłuszny Bogu, Bóg nie pozwolił Bileamowi, aby ich przeklął. Więc pamiętacie tę historię? Zawsze gdy próbował ich przekląć, kończył błogosławiąc ich. W, w większości wbrew swojej woli i w większości ku wściekłości tych, którzy go wynajęli. Ale gdy czytacie Biblię y, szczegółowo, w różnych fragmentach znajdziecie, że Bileam nie poddał się i to jest typowe. Wiedząc, że nie może bezpośrednio przekląć Izraela, zarekomendował królowi Moabu, Malakowi, aby skusił Izraela, by grzeszył z kobietami maabskimi i uwielbiał ich bałwany. I gdy to mu się udało, Boże przekleństwo spadło na Izraela od Boga, nie od Bilama, rozumiecie? Więc pamiętajcie, drodzy bracia i siostry, jeżeli czary nie mogą pokonać nas bezpośrednio, będą pragnęły skusić nas do czegoś, co powoduje Boże przekleństwo, aby spadło na nas, ze względu na to, jak Bóg stworzył porządek we wszechświecie. Teraz chcę odwrócić, przejść z generalnych rzeczy do szczegółowych, i będę mówił o działaniu czarów w Kościele. I chciałbym przeczytać parę wersetów z Galacjan, rozdział 3. Galacjan, rozdział 3, to jest werset kluczowy w tym kontekście. Galacjan 3, pierwsze trzy wersety. O głupi Galacjanie. Nikt z nas nie lubi, żeby go nazywali głupim, nieprawdaż? Jest wiele innych słów, które wolimy słyszeć, ale jest wielu głupich chrześcijan. Wiecie o tym? Niektórzy z nich są nawet tutaj dzisiaj. O głupi Galacjanie, kto was zaczarował? Greckie słowo dokładnie oznacza rzucić urok okiem. Jest to złe oko. Był y, ortodoksyjny grecki kapłan, który do mnie przyszedł, był oszczony w Duchu Świętym, charyzmatykiem Przyszedł po pomoc i powiedział, ktoś mi to uczynił Ktoś rzucił na mnie o, zły urok okiem i użył tego samego słowa, waskania, które jest użyte w Galacjan Bardzo ciekawe słowo, był bardzo dobrze świadomy, że to było coś realnego O głupi Galacjanie, kto was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa ukrzyżowanego, abyście nie byli posłuszni prawdzie. Tego chcę się od was dowiedzieć. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha? Czy przez słuchanie z wiarą? Czyż aż tak głupi jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Widzicie, jakiekolwiek rezultaty są, są tu stworzone, są stworzone przez czary. Jaką nazwę nadalibyśmy problemowi w Galacji, w naszym teologicznym, nowoczesnym języku? Jedno słowo. Słowo brzmi legalizm. Ilu z Was zdaje sobie sprawę, że legalizm jest wyrazem czarów w Kościele? Gdy zdałem sobie z tego sprawę, to naprawdę mnie zaszokowało, ponieważ zobaczyłem... Całą naturę działania Kościoła w zupełnie innym świetle. Nie musicie odpowiadać na to pytanie, ale ilu z Was by się zgodziło, że legalizm jest przypuszczalnie jeden, numer jeden problemem chrześcijan w północnej Irlandii? Ilu z Was uwierzyłoby, że jest to produkt czarów? Powiesz, to nie może być, bracie Prince, czy jesteście o wiele lepsi niż Galacjanie? Oni naprawdę byli żywym, nowotestamentowym zborem, napełnionym duchem, mieli cuda. Apostoł Paweł osobiście im głosił słowo. Ile kościołów współcześnie w północnej Irlandii może powiedzieć, my jesteśmy lepsi niż Galacjanie? Jeżeli im się to mogło zdarzyć, czy to się nie może zdarzyć tutaj, w Północnej Irlandii? Chcę Wam powiedzieć, w mojej opinii to się stało. To jest korzeń problemów chrześcijan w Północnej Irlandii. Nie musicie mi wierzyć, ale proszę, rozważcie to. Ja nigdy nie zeskakuję z kazalnicy, nie wyciągam palca i nie mówię, to jest swój problem. Ale ja wierzę, że to działa tak. Biblia jest lustrem, podtrzymuję ją. I mówię, ludzie, spójrzcie na to i, i działajcie w oparciu o to, co sami widzicie. Nie chcę was wzywać do czegoś, potępiać lub oskarżać, ale chcę tylko podtrzymać lustro przed wami. Teraz, jak zdefiniowalibyśmy legalizm? Zwykle jest to termin, w którym określamy ludzi, którzy się z nami nie zgadzają. Widzicie, to jest jedno z głównych nadużyć tego słowa, ale nie wchodzimy w takie tanie religijne nadużycia. Podam wam dwie definicje legalizmu I nie sugeruję, że jest to ostateczna wyłączność Po pierwsze jest to pragnienie osiągnięcia sprawiedliwości przez zachowywanie zasad Powiem to jeszcze raz Pragnienie otrzymania sprawiedliwości przez zachowywanie zasad lub prawa Chcę wam coś zaznaczyć, co potem się pojawi w większości miejsc w Nowym Testamencie, gdzie mamy w naszych Bibliach, że sprawiedliwość nie przychodzi przez przestrzeganie zakonu, słowo w języku angielskim de określnik jest dodany przez tłumaczy. Dokładnie mówi tak, sprawiedliwości nie można osiągnąć przez przestrzeganie jakiegokolwiek prawa. Teraz wzorcowym prawem jest prawa Mojżesza, ale to nie jest tylko ograniczone do prawa Mojżesza. Jeżeli chcecie to sprawdzić, jesteście wystarczająco zainteresowani, weźcie w New American Standard i czytajcie to. I słowo D, określnik jest w nawiasach, to nie jest w oryginalnym tekście. I większość kluczowych tekstów, tego tam nie ma. Innymi słowy, prawo Mojżesza jest prawem wzorcowym, Bożym prawem, doskonałym prawem, danym przez Boga. Jeżeli sprawiedliwość nie może być osiągnięta przez prawo Mojżesza, to nie ma żadnego innego prawa, które w ogóle może stworzyć taki rezultat. Inna możliwa definicja legalizmu to dodawanie do Bożych wymagań dla sprawiedliwości. Wymaganie, aby ludzie robili więcej niż Bóg od nich wymaga, aby byli sprawiedliwi. I to naprawdę jest wkładanie siebie w miejsce Boga. Bóg mówi, to musisz robić i to wystarczy. Wtedy żaden kościół, żaden kaznodzieja, żadne religijne ciało nie ma żadnego autorytetu, aby dodać jeden, jedno wymaganie więcej do tego, co Bóg powiedział. Teraz zobaczycie z tego, co Paweł mówi w wersecie pierwszym, on mówi, kto was zaczarował, abyście nie byli posłuszni prawdzie, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. W jaki sposób działają czary? Jest to w tym wersecie stwierdzone. Działa przez zanegowanie pracy krzyża. Dzieła krzyża zaślepia ludzi bożych na to, co zostało osiągnięte przez śmierć Jezusa na krzyżu. A kiedy są zaślepieni, wtedy muszą zwrócić się do innych źródeł sprawiedliwości. Teraz trzy aspekty tego, co Jezus dokonał na krzyżu, wszystkie są odpowiednie tutaj. Po pierwsze, On obalił prawo jako sposób osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem. Raz na zawsze. Rzymian 10,4 Jezus jest końcem prawa dla sprawiedliwości dla każdego, kto wierzy. Katolika, protestanta, Żyda, poganina. To samo dla wszystkiego. Chrystus jest końcem zakonu, prawa jako sposobu osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem. Dla każdego, kto wierzy, kiedy stałeś się wierzącym, to się zamyka zupełnie od prawa jako sposobu osiągnięcia sprawiedliwości z Bogiem. Po drugie, i to większość ludzi w ogóle nie docenia. To, czego Jezus doświadczył na krzyżu, było demonstracją Bożego Sądu na naszą upadłą cielesną naturę. Rzymian 6,6 jest napisany: Nasz stary człowiek, nasza cielesna natura została ukrzyżowana z nim, aby krzyż pokazał nam, co Bóg myśli o upadłej naturze człowieka. To jest Jego demonstracja, Jego postawy Miłosierdzie Boże polega na tym, że zamiast zrobić to nam On zrobił to Jezusowi Ale jeżeli chcecie wiedzieć, co Bóg myśli o padłej naturze człowieka Wyobraźcie sobie Jezusa na krzyżu Ponieważ to jest Jego ostatnie słowo o naszej nieodrodzonej naturze cielesnej Krzyż jest tym miejscem, gdzie ona należy Krzyż został uczyniony dla naszej cielesnej natury po trzecie jest postawstwo krzyża, które stosuje się do sposobu, w jakim żyjemy. Krzyż nie jest tylko czymś zewnętrznym, gdzie dokonano naszego odkupienia, ale jest to wewnętrzna zasada, która musi stosować się w naszym życiu. Ale gdy ludzie są zaślepieni na krzyż, są zaślepieni na tą wewnętrzną zasadę. Paweł mówi w 5,24, ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciało z Jego namiętnościami i rządzami. To definiuje tych, którzy są Chrystusowi. Nie używa słowa katolik, nie używa słowa protestant, nie używa słowa baptysta, zielonoświątkowiec, metodysta. Po prostu mówi ci, którzy są Chrystusowi. Nie są zdefiniowani przez denominację, są zdefiniowani przez to, co krzyż w nich uczynił. Ci, którzy są Chrystusowi. Ukrzyżowali ciało Z Jego namiętnościami i rządzami Widzicie Rzymian 6.6 Jest napisane Bóg to uczynił w Jezusie Nasz stary człowiek Został ukrzyżowany z Nim ale przychodzi moment, gdy ta zasada musi się stosować w naszym życiu, u nas. Galacjan 5,24 jest napisane. My ukrzyżowaliśmy ciało. My nie moglibyśmy tego zrobić, gdyby Bóg tego nie zrobił w Jezusie, ale to oznacza, że ta zasada ukrzyżowanego życia, zaparcia się siebie, zaparcia się woli ciała, jest częścią dzieła, które Jezus dokonał na krzyżu. Ale gdy ludzie przez czary są zaślepieni na realność krzyża, tracą te trzy wymiary. Nie rozumieją więcej, że Bóg obalił prawo jako sposób osiągnięcia sprawiedliwości. Więcej nie rozumieją, że krzyż oznacza Boże oszacowanie naszej starej natury cielesnej. I nie, nie, nie stosują więcej zasady krzyża w swoim własnym życiu. Stają się cieleśni. Szukają swego, zadowalają siebie i satysfakcjonują siebie. Teraz legalizm ma jeden wielki uchwyt w umyśle człowieka, ponieważ odwołuje się do ludzkiej pychy. To jest ten uchwyt. Dlatego ludzie go lubią. Dlatego ludzie mogą być pasyjnie oddani namiętnie legalistycznej religii. Mam nadzieję, że nikogo nie zranie, ale żyję na Bliskim Wschodzie przez lata. Żyłem pomiędzy muzułmanami. Trochę się znam na religii islamu. I wiele razy powiedziałem, ani jedna osoba nie została przez 13 lat uczyniona szczęśliwą przez islam. Ani jedna osoba w 13 wieku. To jest religia biedy, żelaza, niewolnictwa. Dlaczego więc muzułmanie są tak namiętnie oddani tej religii? Ponieważ odwołuje się ona do ich pychy. Mogą ci cytować wszystkie rzeczy, które robią, aby osiągnąć Bożą aprobatę. Ale to nie jest ograniczone do muzułmanów. To naprawdę jest cecha, Prawie wszystkich religijnych ludzi. Jesteśmy dumni z naszych dobrych uczynków. I stajemy się jak Kain, który zaoferował Bogu owoc przeklętej ziemi. Rozumiecie? To jest nasza stara natura. Nasza stara natura jest pod przekleństwem Bożym. Cokolwiek dajemy Bogu z naszej cielesnej natury, jest to jak ofiara, którą przeniósł Kain. Jest to ofiara z czegoś, co Bóg ogłosił przeklętym. I nie ma sposobu, aby w ogóle być zaakceptowanym przed Bogiem z tym. Paweł mówi wiele razy i czytałem to i to prawie jest niesamowite. Jesteśmy zbawieni przez łaskę, nie przez uczynki, aby się nikt nie chlubił. Dwa, trzy razy to napisał w na Nowym Testamencie. Powiedziałem, dlaczego, aby się nikt nie chlubił? I nagle zaświtało mi, ponieważ z tego ludzie się chlubią. Dlatego ludzie lubią legalizm ponieważ to daje im to, coś, z czego mogą się chlubić, jak faryzeusz dwa razy w tygodniu poszczy. Oddaje dziesięcienie ze wszystkiego, co mam. Nie popełniam cudzołóstwa. ale nie został usprawiedliwiony. Widzicie, jeżeli myślimy, że możemy oferować Bogu coś przyjętego z naszej starej natury upadłej, mówimy Bogu, że Jezus nie musiał umierać. Paweł powiedział, jeżeli sprawiedliwość ma, to Chrystus umarł bez sensu. A gdy to mówimy Bogu, to zasługujemy na Jego niełaskę, ponieważ cokolwiek czynimy, aby zdychonorować Jezusa, zasługuje na niełaskę Bożą. To nie oznacza, że Bóg wygryna nas ze swojej obecności, ale po prostu nie możemy żyć w przychylności Bożej, jeżeli w jakikolwiek sposób zmniejszamy to, co Jezus dokonał na krzyżu. I to czyni legalizm. Bardzo ciekawe to jest. Paweł pisał do e, kilku różnych kościołów, Rzymian, Koryntian, Kolosan, Efezjan i tak dalej. Jeśli no studiujecie jego listy, prawie każdy z nich zaczyna się od dziękczynienia Bogu za ludzi, do których pisze. Nawet Koryntianie, gdzie jeden mężczyzna żył z żoną swego ojca i było pijaństwo przy wieczerzy pańskiej, wciąż dziękował Bogu za łaskę Bożą. Ale gdy doszedł do Galacjan, był tak rozłoszony, że to ominął. Jego pierwsze zdanie jest takie, ja się zdumiewam, że tak szybko odwraca się od łaski Bożej. Oni nie popełniali cudzołóstwa. Oni się nie upijali. Jaki był ich problem? Legalizm. Ale widzicie, to było w, Boży w oczach Pawła poważniejsze niż to oczywiste, które chciała, które religijni ludzie tak szybko potępiają, takie jak pijaństwo, niemoralność i takie rzeczy. Teraz, jakie są konsekwencje czarów, kuszenie Bożych ludzi do legalizmu? I widzicie, dokładnie to jest tak jak Bileam. Pusi Bożych ludzi, aby weszli na obszar, gdzie nie są już pod błogosławieństwem. Widzicie, jeżeli pójdziecie trochę dalej, wliście do Galacjan, Paweł mówi, ci, którzy są pod uczynkami prawa są pod przekleństwem, nie dlatego, że ich przeklał znachor, ale dlatego, że wyszli z obszaru, gdzie Boże Błogosławieństwo było. Jakie są konsekwencje? Następne wersety. Po pierwsze, znowu wprowadza chrześcijan pod prawo. Po drugie, nie pozostawia miejsca na Bożą sferę ponadnaturalną. Paweł powiedział, teraz cuda, czy przychodzą przez przestrzeganie prawa? prawa albo przesłuchanie z wiarą? Oczywiście odpowiedź jest przesłuchanie z wiarą. Widzicie, co się dzieje, gdy Kościół staje się legalistyczny pod wpływem czarów, Traci sferę ponadnaturalną. Dlatego, Dlatego większość kościołów w północnej Irlandii dzisiaj nie ma żadnej demonstracji Bożej sfery ponadnaturalnej. Problemem jest legalizm. Ponieważ Bóg nigdy nie da sfery ponadnaturalnej do wysiłków cielesnej natury. Widzicie, one się nigdy nie kwalifikują tu. Następny krok w tej degeneracji jest... Teolodzy zaczynają nam mówić, że Bóg wy wycofał sferę ponadnaturalnej. To było tylko dla apostołów. Po pierwsze, grzeszymy odrzucając sferę ponadnaturalną, a potem powiększamy nasz grzech, mówiąc, że Bóg wycofał ją. To jest kłamstwo, teologiczne kłamstwo. Jest to przykrycie dla naszego własnego upadku. Po trzecie, powracając pod, powracani pod zakon wprowadza przekleństwo. Zamiast bycia pod błogosławieństwem Bożym, jesteśmy pod przekleństwem Bożym. Przejdźmy dalej, Galatian rozdział 3, od wersetu 10. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, jakiegokolwiek zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu, aby je czynić. Widzisz, jeżeli masz być usprawiedliwiony przez zakon, musisz cały zakon, cały czas przestrzegać. Nie możesz wybrać fragmenty i mówić, tego będę przestrzegał. Nie, ponieważ prawo jest cał całkowitym systemem. Musisz cały czas całe to prawo przestrzegać. Albo nie ma dla Ciebie korzyści z tego but prawa w no osiągnięciu sprawiedliwości z, z Bogiem. Nikt nie jest usprawiedliwiony przez zakon przed Bogiem. Jest to oczywiste, ponieważ sprawiedliwy z wiary but żyć, but żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale tego, by pełni żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano przeklęty, każdy, kto trafił na drzewie. Zauważ, trzy razy słowo przeklęty w tym wersecie. Jaki jest powód przekleństwa? Prawo. A jak wchodzimy pod to przekleństwo? Przez powracanie od łaski i od ponad naturalnej, co zawsze jest połączone z łaską i poleganie na naszych własnych wysiłkach. Teraz powiesz, to jest prawo Mojżesza, na pewno. Paweł to miał na myśli, ale jest przekleństwo wypowiedziane w Księdze Jeremiasza, które dotyka każdego z nas. Jeremiasz 17 rozdział i werset 5. Przeklęty człowiek, który polega na człowieku i czyni ciało swoim ramieniem, swoją siłą, a jego serce oddala się od Pana. Widzicie, gdy polegamy na naszych cielesnych możliwościach, wchodzimy pod przekleństwo. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi. Ilu, ile kościołów jest wypełnionych ludźmi, którzy ufają w ludziach? Nie muszę odpowiadać na to pytanie. Ale Biblia mówi, że ten, kto ufa w człowieku, jest pod przekleństwem. Dlaczego? Ponieważ Jego serce oddala się od Pana Zasadniczo ja bym powiedział To jest historia chrześcijańskiego Kościoła Bóg nawiedza swój lud Doświadczają Jego łaski Doświadczają Jego mocy ponadnaturalnej Ale bardzo rzadko to trwa więcej niż jedno pokolenie Potem się odwracają Do własnych wysiłków Ludzkich zasad Ludzkich systemów Moja, moje podsumowanie, a nie jestem ekspertem kościelnej historii, to jest 19 wieków prób znalezienia systemu tak bezpiecznego, abyśmy nie musieli polegać na Duchu Świętym. Niestety nie ma takiego systemu. I najbardziej ryzykowną rzeczą, którą możesz zrobić na dłuższą metę jest przestać ufać Duchowi Świętemu. jaki jest zasadniczy błąd? To jest bardzo, bardzo ważne, centralne. Najważniejszy błąd, dlaczego to jest tak ważne, jest to odrzucenie Ducha Świętego. Widzicie? Już więcej nie polegamy na Duchu Bożym. A gdy odrzucamy Ducha Świętego, Tworzymy próżnię, która jest wypełniona przez ducha czarów. Widzicie, to jest przyczyna i skutek. Jeżeli przeanalizujesz pierwsze 14 wersetów Galacjan 3 rozdział, to one są zupełnie logiczne. To jest logiczna projekcja prowadząca do diagnozy. jaki jest końcowy rezultat? Końcowym rezultatem jest że ciało uzurpuje sobie prawo rządów nad Duchem Świętym. I mamy Ismaela rządzącego Izakiem. Widzicie, ja to czasami mówię. Religijni ludzie, liderzy, Boją się wszystkiego, czego nie mogą sami kontrolować. Ale cokolwiek, co religijni ludzie, liderzy mogą kontrolować, nie ma mocy, aby wykonać to, co jest potrzebne. Więc jeżeli skupiamy się na tym, co możemy kontrolować, skupiamy się na czymś, czego Bóg nie akceptuje. Wielu, wielu ludzi czuje, że jest niebezpieczne polegać na Duchu Świętym. W pewnym sensie tak jest. Możesz się pomylić. To się już zdarzyło nieraz. Ale powiem Ci, jest o wiele bardziej niebezpieczne nie polegać na Duchu Świętym. To jest droga do katastrofy. I to pogwałca prawa trzeciej osoby Trójcy. On jest bardzo łaskawy, bardzo cierpliwy, bardzo delikatny. Ale jeżeli stale mówimy dziękuję, nie potrzebujecie. Mamy problem. Są tylko dwie możliwe drogi osiągnięcia sprawiedliwości. No nie ma innych. Albo przez prawo, albo przez łaskę. I te dwie nawzajem się wykluczają. Nie możesz ich połączyć. Bardzo ważne to jest. Rzymian 6,14 jest napisane. Grzech nie będzie panował nad wami, bo nie jesteście pod prawem, lecz pod łaską. A Greka mówi pod jakimkolwiek prawem. Implikacje są zaskakujące, Jeżeli jesteś pod prawem, grzech ma nad sobą panowanie. Jeżeli chcesz być wolny od panowania grzechu, nie możesz być pod zakonem, ale musisz być pod łaską. I Rzymian 8,14 mówi, ilu jest prowadzony przez Ducha Bożego, są Synami Bożymi. Galacjan 5,18 Jeżeli jesteś prowadzony przez Ducha, nie jesteś pod prawem. Więc, aby być Synem Bożym, musisz być prowadzony przez Ducha Świętego. Ale jeżeli jesteś prowadzony przez Ducha Świętego, nie jesteś pod zakonem. One nie są w ogóle kompatybilne, nie pasują do siebie. Galacjan 4,30 Spójrzmy na to na chwilę. Końcówka Galacjan 4, Rozdziału. Paweł używa alegorii. Dwóch żon Abrahama, Hagar, niewolnicy, egipcjanki i sary, księżniczki, wolnej kobiety. I jest napisane, Hagar jest typem przymierza w zakonie, które rodzi niewolników. Sara jest typem nowego przymierza, które rodzi wolnych synów. I zauważcie, Poród Izaka był ponad naturalny. To była fizyczna niemożliwość. Łaska nigdy nie jest limitowana do ludzkich możliwości naturalnych. I dalej, stosując to, Paweł mówi, co mamy zrobić w odniesieniu do Hagar i Ismaela, jeżeli jesteśmy w towarzystwie Sary i Izaka. I to jest ten werset, bardzo potężny. Tak więc, co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej. Nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej. Nie będzie z nią połączony. Innymi słowy, Ismael i Izak nigdy nie mogą dzielić tego samego domu. Kiedy Izak przychodzi, Ismael musi wyjść. Prawo i łaska nigdy nie będą partnerami. To jest albo prawo, albo łaska, ale nie możesz połączyć tych dwóch. Muszę wam powiedzieć szczerze, ja wierzę, że jeżeli przyjmiecie tę zasadę, ona zmieni życie wielu z was tu dziś wieczorem, w większości. I jest to wyzwalająca zasada. Tak wyzwalająca, że aż straszna. Teraz, co jest złego w zakonie? Powiem Wam na początek. Mówimy o zasadniczych problemach ludzkiej natury, które powracają do tego pierwszego upadku. Sensem upadku człowieka było to, że chciał być niezależnym od Boga. Jego motywy były świetne. Chciał być jak Bóg. Czegoś więcej mógłbyś chcieć. Ale sposób, w jaki chciał to osiągnąć, było to w niezależności od Boga. Więc upadłym człowieku, dziecku Adama, jest ten ciężar, który zmusza, abyśmy zeszli na Bok, To pragnienie, aby być niezależnym od Boga. To jest korzeń wszystkich ludzkich problemów. I mówię Wam, a dopóki ten korzeń nie zostanie wyrwany, nasze problemy będą istnieć. Rzymian 8, werset 5-8. Ci, którzy są w ciele, nie mogą podawać się Bogu. Cielesny umysł jest wrogiem Bożym. Widzicie, to nie jest pytanie, o, że może być trudno zadowolić Boga. Jest to po prostu niemożliwe. Cielesna natura nigdy nie może zrobić czegoś, co zadowoli Boga. Teraz prawo, jeżeli pragniemy osiągnąć tę, tę sprawiedliwość, wyzwala ludzką naturę cielesną. Stąd pochodzą problemy u legalistycznych ludzi. Czy zauważyliście generalnie w historii Kościoła, w historii Izraela? To legalistyczni ludzie byli Bożym problemem. To legaliści uszerzywali Jezusa, apostołów? To nie przetecznicy? Albo celnicy? Bożym największym problemem, powiem Wam, to są religijni ludzie. moment. Rzymian, rozdział 7, na chwilę, spójrzmy. Rzymian, 7 rozdział, werset 5 i 6. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Myślę, że to powinien przeczytać. Czy zauważyliście grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon? Dlaczego? Ponieważ gdy przychodzi zakon, ja mówię, ja to sam czynię i polegam na mojej cielesnej naturze. A gdy polegam na mojej cielesnej naturze, wyzwalam to, co jest w mojej cielesnej naturze. Chcecie wiedzieć, co tam jest? Powiem wam. Galacjan, piąty rozdział. To nie jest piękna lista, ale to jest wyzwolone w momencie, gdy zaczynamy polegać na naszych naturalnych możliwościach i sprawiedliwości. Uczynki zaś ciała są jawne. Mianowicie i są teraz różne teksty, tłumaczenia. Przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochalstwo, czary. uważ, czary lub guślarstwo. To jest jeden z uczynków ciała. Dalej, wrogość, spór, zazdrość, gniew, właśnie knowania, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam Wam. Jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą, tak naprawdę są cztery kategorie uczynków ciała. Pierwsza to jest niemoralne seksualna, drugą jest okultyzm i fałszywe religie, wałbochwalstwo, guślarstwo. Ostatnią to jest niemoralne życie rozwiązłe i pijaństwo. Ale główną kategorią jest każda forma kłótni i podziału. I widzicie, dlatego Kościoły się dzielą. Prawdziwym tematem nie jest doktryna teologia, jest to cielesna natura. Cielesna natura sama ze sobą nie może się pogodzić, a co dopiero z bratem albo siostrą? I jak tylko chrześcijanie stają się cieleśni w swoim myśleniu i postawach, możesz być pewny, że Kościół zmierza ku podziałowi. I zasadniczo powiedzielibyśmy, najbardziej legalistyczni chrześcijanie najczęściej się dzielą. Kto może policzyć ilość braci w zborach? Dlaczego się tak szybko dzielą? Ponieważ mają taki intensywny legalizm, który wyzwala te ochylne uczynki ciała. Widzicie, mogą się trzymać z dala od pijaństwa, niemoralności, ale na pewno nie trzymają się z dala od zgorzkniałości, nienawiści, kłótni. Teraz, to nie jest atak, to jest tylko ocena, ale chcę, że zasadniczo zorientujecie się. Ludzie, którzy najwięcej y, ważności przykładają do tego, aby mieć rację, najczęściej się dzielą. Pozwólcie, że Wam tą małą myśl zostawię. Bóg daje łaskę pokornym, nie tym, którzy mają rację. W porządku. Teraz oczywiście mamy pytanie, które myślę, że jest w umysłach wielu z Was i chciałbym pokrótce dotknąć tego, czy nie ma miejsca dla prawa lub zasad lub systemu. Oczywiście jest. Anarchia nie jest błogosławiona bezprawie, więc musimy określić pisma, jakie jest miejsce zasad systemu i zaoferuję Wam tylko parę prostych myśli, które nie są wyczerpujące na pewno. Pierwsza i najważniejsza rzecz, aby rozpoznać, nigdy nie osiągamy sprawiedliwości przez przestrzeganie zasad. W porządku? To nie nasza sprawiedliwość. W porządku? Jeżeli ja mam jeden zestaw zasad, a Ty jedyn, inny zestaw zasad, mój zestaw zasad nie czyni mnie sprawiedliwszym od Ciebie. Rozumiecie? Po drugie, jeżeli zostaliśmy usprawiedliwieni przez wiarę i jeżeli nasze zasady są przyjemne dla Ducha Świętego, On będzie nas do nich prowadził i da nam łaskę, abyśmy ich przestrzegali. Na przykład weźmy ograniczenie szybkości. Ja myślę, że ograniczenie szybkości, Duch Święty zawsze będzie przyciągał naszą uwagę tam. Przestrzegaj ograniczenia szybkości. I ja wierzę, że On będzie wymagał od nas, abyśmy przestrzegali prawie całego świeckiego prawa. Abyśmy przestrzegali prawa cywilnego i byli posłuszni rządcom i urzędom miejskim. Potrzeba łaski Bożej, aby to robić, nie z własnych wysiłków też. Ale gdy dochodzi do religijnego prawa, nie możemy po prostu powiedzieć, tego prawa będę przestrzegał. Musimy powiedzieć, Duchu Święty, czy Ty chcesz, żebym to robił? Czasami Duch Święty będzie nas prosił, abyśmy przestrzegali nieuzasadnionych rzeczy, dziwnych, wtedy kiedy rozprawiamy się z naszym ego. Ale decyzja zawsze musi być podejmowana w Duchu Świętym, rozumiecie? Nigdy nie możemy wziąć inicjatywy z rąk Ducha Świętego i decydować tylko na podstawie zasady. Jeżeli zasady nie są przyjemne dla Ducha Świętego, przypuszczalnie On odprowadzi nas od nich. I jeszcze raz to powiem, nie możemy nigdy ominąć Ducha Świętego i polegać tylko na zasadach. To jest obcięcie prawa Ducha Świętego do naszego życia. To nie jest pytanie o, o to, czy wolno mi to robić, czy tamto, ale Duchu Święty, proszę, powiedz mi, co ja mam robić? Jeżeli ty pozostawisz Ducha Świętego na zewnątrz, Ty czynisz to we własnej sprawiedliwości. Czasami używam przykładu dwóch różnych sposobów znajdowania drogi do punktu przeznaczenia. Jednym jest mapa, a drugi to osobisty przewodnik. Mapa to jest mały obraz zakonu. Osobisty przewodnik to jest obraz Ducha Świętego i Bóg daje nam wybór. Możesz wziąć mapę, a możesz dostać przewodnika. Będąc jak jesteśmy, naturalnie, z natury, żaden z nas nie chciałby tego zrobić bez mapy. Każdy z nas powie, ja pójdę według mapy. I Bóg nie ma obiekcji. Mówi, w porządku, idź. Zaczynamy, jest piękny, słoneczny dzień, ptaki śpiewają. Ale po kilku dniach podróży, jest środek nocy, burza, sztorm. Jesteśmy na krawędzi przepaści, nie wiemy, gdzie jest północ, południe, wschód, zachód. I mówimy, pomocy. Nawet nie możemy zobaczyć tej mapy, jest za ciemno. I delikatny głos mówi, czy mogę Ci pomóc? O, Duchu Święty, ja Cię potrzebuję. Dokładnie, we właściwym momencie przyszedłeś. Weź moją rękę, ja Cię poprowadzę właściwą drogą. Dochodzisz do właściwej drogi, słońce wschodzi i mówisz, Duchu Święty, mam tu tą mapę. Czy chciałbyś tą mapę? Duch Święty mówi, nie, dziękuję, ja znam drogę. Nie potrzebuję mapy, ale jeżeli zostaniesz ze mną, ja Ci pomagam zrozumieć mapę w taki sposób, w jaki nigdy nie rozumiałeś jej bez mnie. Teraz, jeżeli jesteśmy podobni do siebie, a ja siebie nie wykluczam, to nie wystarcza. Więc po chwili jesteśmy na autostradzie, słońce świeci, widzimy, gdzie jesteśmy na mapie, Duch Święty wskazuje nam drogę. I wtedy mówimy, to było takie głupie, tak się spanikować wtedy w ciemności. Ja bym sobie poradził sam, tylko trochę y, musiałbym mieć inteligencji. Ja chyba sobie poradzę, znajdując drogę według mapy. I gdy tak mówisz do siebie, nawet nie słyszysz, jak Duch Święty mówi, do widzenia, jak mnie będziesz potrzebował. I zostajesz sam z mapą. I nie trwa długo, gdy wpadasz w błoto, stopy ci w w bagnie. Jesteś spragniony, zmęczony. Duchu Święty, gdzie jesteś? I ten delikatny głos mówi, jestem tutaj. Weź moją rękę. Ja cię poprowadzę. Ile razy musimy robić ten błąd? To niesamowite, że Duch Święty jest tak łaskawy. Powiem wam, klucz do sukcesu w życiu chrześcijańskim to jest uczenie się poleganie na sobie. Ty nie, nie możesz sam na sobie polegać. Przeklęty człowiek, który polega na ludziach. I to także licza ufanie w sobie samym. Jeżeli polegasz na sobie, jesteś pod przekleństwem. Myślę, że najważniejsza lekcja, którą musimy nauczyć się w życiu chrześcijańskim, jest to ciągłe, chwila za chwilą, poleganie na Duchu Świętym. Nigdy nie podejmuj decyzji bez Ducha Świętego. Pan przemówił do mnie przez proroctwo ostatnio i powiedział, chodzisz w nową fazę służby i będziesz chodził drogą, którą nigdy nie chodziłeś jeszcze. Będziesz musiał być niesamowicie wrażliwy. Nie idź ani jednego kroku przede mną. Nie mów jednej sylaby przede mną. I zdałem sobie sprawę, to jest klucz do sukcesu. To nie jest dla mnie łatwe. Z natury ja jestem niezależną osobą. Ja sam postanawiam w życiu i w wielu momentach miałem sukcesy. Jeden z moich braci powiedział o mnie, jestem osobą, która najbardziej polega na sobie, jaką kiedykolwiek spotkał. Ja bym temu nie zaprzeczył, temu stwierdzeniu o mnie. Chyba największym problemem w moim chrześcijańskim życiu było to, aby nie polegać na sobie samym. Pozwólcie, że Wam zasugeruję, gdy wchodzicie do samochodu, modlicie się. Bycie dzisiaj w samochodzie jest bycie w bardzo niebezpiecznym miejscu, naprawdę. Jest wysokie prawdopodobieństwo, że będziesz miał wypadek. Czy prosisz Boga o ochronę? czy zapinasz pasy bezpieczeństwa. I ja myślę, że to jest jedna z zasad, do których Duch Święty nas zachęci. Ja znam drogich braci w Panu, którzy mieli poważne wypadki samochodowe. Po prostu dlatego, że nie nosili pasu, nie zakładali pasów bezpieczeństwa. Myślę, że w tym kraju jest to Prawnie e, nakazane, ale nie, w Ameryce nie. I tysiące ludzi jest zranionych i mają wypadki każdego roku tylko dlatego, że nie zapinają pasów bezpieczeństwa. Myślę, że Duch Święty Ci powie, zapnij pas znacie te delikatne dotknięcia takie chcesz coś powiedzieć i Duch Święty mówi to nie jest czas żeby to powiedzieć teraz jednym z moich problemów jest to że ja mówię cokolwiek wchodzi do mojego umysłu ale to nie jest czas aby to powiedzieć wiecie co tu trzeba cierpliwości trzeba ilu z was modli się o cierpliwość Módlcie się, ale pamiętajcie, Bóg ma swój sposób, aby uczyć nas cierpliwości. Stara wersja King James mówi, że to jest długo cierpliwość i generalnie mówiąc uczysz się długo cierpliwości, cierpiąc długo. Ja naprawdę myślę, że się nauczyłem nie być sfrustrowanym, kiedy rzeczy nie idą tą drogą, jak ja chcę. Myślę, że nauczyłem się. Bóg ma powód dla tego dzisiaj. Bóg ma powód, dlaczego ta osoba nie była punktualna na spotkanie. Duch Święty, pokaż mi. Wierzcie mi. Ja nie dotarłem jeszcze tam, ale ja naprawdę chcę dobrej relacji z Duchem Świętym. Ja nie mam żadnego przekonania w moim ciele. Doszedłem do miejsca, gdzie wiem, że to nie stworzy nic, co ja bym chciał, aby zostało stworzone. Pozwólcie, że zakończę tym pięknym obrazem z Listu do Rzymian, ilustrującym to, co ja wierzę, że powinno być miejscem Ducha Świętego w naszym życiu. Rzymian, rozdział siódmy, werset czwarty. To jest skomplikowane stwierdzenie dosyć i zabrało mi lata, aby być pewnym tego, co Paweł y, myślał, ale myślę, że naprawdę teraz wiem, że to bracia moi, i wy umarliście dla zakonu. Czy przyjęliście to? Martwi dla zakonu? Widzicie, jest jedna tylko droga spod prawa. Gdy jesteś pod prawem, jesteś pod nim na całe życie. Jest tylko jedna droga na zewnątrz. Wiecie, co to jest? Śmierć. Prawo nie kontrolujecie już, gdy przeszedłeś przez śmierć. Wyszedłeś spoza jurysdykcji prawa. Jest tylko jedna droga, która możemy wyjść spod prawa, to jest przez śmierć Jezusa. On nam otworzył drogę. I Paweł mówi, tak więc, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, aby należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. I dalej kontynuuje mówiąc, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon, Zauważcie to, to stwierdzenie. Były czynne w, owoce, w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Ale teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Zauważcie to stwierdzenie. Gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Widzicie, Paweł mówi w terminach związku małżeńskiego. I mówi, przez prawo byliśmy poślubieni naszej cielesnej naturze, ponieważ nasza cielesna natura mówi, ja będę przestrzegać prawa. I jedyna droga, jaką możemy wyjść z tego małżeństwa nie będąc tu założnicą, to jest przez śmierć. Paweł mówi, gdy mąż kobiety umiera, ona jest wolna, aby innego poślubić. I przez śmierć Jezusa Twoje ciało zostało uśmiercone. Tak więc już więcej nie jesteś założnicą, jeżeli poślubisz kogoś innego. I dalej mówi, jesteśmy wolni, aby być przez ducha poślubieni z zmartwychwzbudzonemu Jezusowi. I to są dwie alternatywy, bardzo widzialne. Poślubieni przez prawo ciału, jedyna droga na zewnątrz to śmierć. Jeżeli weźmiesz tą drogę na zewnątrz, przez śmierć dla swojej cielesnej natury, przez krzyż, to bez zasania co jesteś wolna, aby poślubić innego. Kogo? stałego Jezusa. A jak jesteś Jemu poślubiona? Nie przez prawo, ale przez Ducha właśnie. Myślę, że największa służba Ducha Bożego w naszym życiu to jest dać nam związek małżeński, ze zmartwychwstałym Chrystusem. I jak do czegokolwiek jesteś przyłączony, odpowiednie owoce będziesz wydawał. Jeżeli jesteś połączony z ciałem, nie masz wyboru, będziesz wydawał owoce ciała, ale jeżeli jesteś poślubiony, zmartwychwstywym zbudzonemu Chrystusowi, Będziesz przynosił owoce ducha, widzisz? To nie jest pytanie o wysiłki, to jest pytanie o związek. Do kogo jesteś przyłączony? Jeżeli jesteś pod zakonem, jesteś przyłączony do swojej cielesnej natury i te owoce będziesz produkował, bez względu na to, jak ciężko próbujesz. Ale jeżeli jesteś martwy dla zakonu przez ciało Chrystusowe, będziesz wolny, aby być poślubiony w duchu innemu, Jezusowi, z Aby to małżeństwo z Jezusem dokonało się przez ducha. Spójrzmy na, to, na I to jest ten końcowy werset. List do Koryntian, szósty rozdział. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy Koryntian, szósty rozdział. Werset 16 i 17. Bardzo Znaczący fragment. Mówiłem do Żydów wierzących w Jerozolimie miesiąc temu i powiedziałem im, Biblia jest żydowską księgą, a Żydowscy, Żydzi są bardzo łatwo się wypowiadają, mówią to tak jak jest. I powiedziałem, jestem zaskoczony obrazem, jakiego Paweł tu używa, aby opisać, na, opisać nasz związek z Chrystusem. Werset 16. Czy nie wiecie, że kto jest złączony z przetecznicą jest z nią jednym ciałem? Albo wiem, jak mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Teraz następny werset mówi, ale kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Widzicie? Ten kontrast, który także jest porównaniem seksualny związek z prostytutką jest skontrastowany i porównany z duchowym związkiem z Bogiem. Więc przez ciało jesteśmy połączeni z tym, ale przez ducha możemy być połączeni z Chrystusem. Widzicie? I ostatecznie sposób naszego życia nie będzie zdeterminowany przez nasze wysiłki, ale będzie zdeterminowany przez tego, z którym jesteśmy połączeni. Jezus powiedział, i to jest jeszcze jeden obraz, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Latorośle winne nie przynoszą owocu przez próbowanie. Taka latorość mogła wypróbować milenium i nie wyprodukować ani jednego winogrona. Latorość winna przynosi owoc, ponieważ jest połączona z krzewem. To samo życie, które jest w krzewie, przepływa do tej gałęzi. To jest sekret życia chrześcijańskiego. To nie jest własny wysiłek, to nie jest przestrzeganie zasad, to nie jest chodzenie według systemu, to jest związek z Chrystusem. Ale ten związek z Chrystusem może tylko nastać, jeżeli jesteśmy wolni od naszego związku z ciałem. Teraz, powiedziałem, i to jest osobista opinia, możecie się ze mną nie zgadzać, przypuszczalnie największy problem chrześcijan w Północnej Irlandii, i ja bym tego nie ograniczył do północnej Irlandii. Kiedy głosiłem na Fiji Islands, na wyspach Fiji, byłoby podobnie. Głównym problemem, jak, który analizowałem dziś wieczorem, jest legalizm, ale więcej niż to. Jest to duchowe związanie do złej siły, zwanej czarami. I w moim doświadczeniu, czego nie opiszę w szczegółach, ja zdałem sobie sprawę, że nie wystarczy tylko zmienić myślenie. Musiałem prosić Boga, aby mnie wyzwolił z tej siły. I przeszedłem przez naprawdę doświadczenie wyzwolenia od ducha związania, gdy zobaczyłem, jaki był mój prawdziwy stan. I wierzę, co my musimy zrobić w takiej sytuacji pokutować. Pokutować za ten gwałt zadany Duchowi Świętemu. Ja nie mówię, że wypełniliśmy nieprzebaczalny grzech, ale w rzeczywistości zadaliśmy gwałt Duchowi Świętemu. Dziwny przykład pojawia się w moim umyśle z moich dni na Uniwersytecie Cambridge, gdy byłem studentem filozofii. Był tam inny student, miał na imię Smithis i był anarchistą. Przez, z przekonania, z filozofii. Dziwną, czarną brodę, czarne ubrania nosił. W tamtych czasach to w ogóle był dziwny wygląd. Teraz nauczyciel w King's College bardzo znana osobistość, poszedł zobaczyć Smithica, aby zapytać, czy potrzebuje stypendium dla dalszych studiów. Wiedzieliśmy, że jego, jego zasady anarchistyczne powodują, że będzie mu trudno odnieść się właściwie do tego nauczyciela. Więc po tym wywiadzie spytaliśmy, jak się zachowałeś wobec tego nauczyciela. On powiedział, starałem się tak zachowywać, jakby go tam nie było. No, dlaczego to mówię? Ponieważ wielu z nas ma to, tą postawę wobec Ducha Świętego. Próbujemy się tak zachowywać, jakby Go nie było. Ignorujemy Jego obecność. To jest gwałt zadany Jemu. My znieważyliśmy Ducha Łaski. I wielu z nas musi pokutować. A gdy pokutowaliśmy, musimy prosić Boga, aby nas wyzwolił od Ducha Związania, który trzyma wielu z nas niewolnikami. Teraz ja przytrzymałem Wam lustro, ale to Wy musicie podjąć decyzję. Ja chciałbym, abyście to zrobili. Jeżeli czujecie, że to, co ja dziś wieczorem opisałem, dokładnie op opisuje Twój zasadniczy problem, być może problem, z którym walczysz od lat, i próbujesz jak najlepiej ale nigdy naprawdę nie osiągnąłeś rezultatów, o których mówi Nowy Testament dziś wieczorem chciałbyś wysłać sygnał SOS do Ducha Świętego powiedzieć Duchu Święty utknąłem w bagnie nie wiem gdzie iść dalej nie umiem się wydostać przepraszam, że to zrobić bez Ciebie proszę przebacz mi Duchu Święty ja na nowo oddaję się Tobie ja pragnę tego duchowego związku z Jezusem. Czy Ty mi to dasz? Czy przyjdziesz, aby mi pomóc? Czy możemy uspokoić się teraz na chwilę w atmosferze modlitwy? Nie będę tego przedłużał. Teraz, jeżeli chcesz zawołać o pomoc do Ducha Świętego dzisiaj, czy możesz podnieść rękę? Niech Was Bóg błogosławi. Widzicie? On jest tak łaskawy. On tak pragnie pomóc nam. Czy możesz mówić się do Niego własnymi słowami? Duchu Święty, przepraszam Cię. Ja Ciebie znieważyłem. Ja uczyniłem, co mogłem, aby Cię zignorować. Ja chodziłem własną drogą. Ufałem samemu sobie. Przebacz mi i uwolnij mnie dzisiaj od tego ducha związania w imieniu Jezusa w imieniu Jezusa w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. teraz Panie modlę się o tych, tych wielu ludzi, którzy podnieśli ręce aby Duch Boży dotknął ich aby wiedzieli to, o tej wolności, która przychodzi przez Ducha Pańskiego Uwolni ich od legalizmu, od czarów od wszystkich presji, które dominowały i kontrolowały i zniewalały ich, Panie, niech będą wyzwoleni. Mogę się dziś wieczorem we wszystko zwyciężającym imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Amen. Amen. Teraz wierzę, że mogę poprosić naszego lidera muzycznego, aby poprowadził nas w pieśni naprawdę oddania i uwielbiania. Nie wiem, którą wybierzecie, ale chciałbym, abyście wyrazili w tej pieśni. Twoją miłość do Boga i szczególnie do Ducha Świętego. Dzięki Bogu, że Paweł nie zmienił się ze mną rolami, ale czuję wrażenie na tym spotkaniu, kiedy Derek zaczął mówić i to wrażenie rosło. I kiedy Derek skończył mówić o tym, że jesteśmy poślubieni Chrystusowi, Panu, Naprawdę czułem głębokie wrażenie i tym się muszę z wami podzielić. Bardzo prosta historia, kiedy Jezus odwrócił się do tej kobiety i powiedział do Szymona, Szymoni, widzisz tą kobietę? Przyszedłem do Twojego domu. Nie dałeś mi ani wody, abym odbył moje stopy. Ale ona obyła moje stopy swoimi łzami i swoimi włosami je wytarła. Ty nie dałeś mi pocałunku? Ale ta kobieta, od chwili gdy weszłem tutaj, nie przestała całować moich stóp. Nie... Wylałeś na moją głowę olejku, a ona wylała perfum na moje stopy. Tak więc mówię Ci, jej wiele grzechów zostało przebaczonych, ponieważ wiele umiłowała, ten komu mało się wybacza, mało miłuje. A Jezus dalej jej powiedział Twoje grzechy są przebaczone. I wtedy Szymon i wszyscy faryzeusze zaczęli się gorszyć. Co to za człowiek, że może wybaczać grzechy? Wtedy on powiedział do tej kobiety odejdź w pokoju, twoje grzechy są przebaczone. Czy możemy przyjść do Boga z naszym wielkim oczekiwaniem? To jest nasz priorytet. Oczekiwaniem tego, co Bóg do nas mówi. Chcę, abyś zrozumiał moje priorytety. Aby zrozumieć, co to znaczy żyć wiarą, żyć zgodnie z linią Bożą, czego Bóg od nas oczekuje, a jakie są nasze wymagania wobec nas, jak my powinniśmy żyć. I mówię teraz do liderów, tak też i dla ludzi, tutaj musimy ukrzyżować i nasze siły, silne punkty i nasze słabości naprawdę musimy, kiedy będziemy szukać dzisiaj przebaczenia Bożego abyśmy ukrzyżowali także i nasze i słabości i silne punkty I tonight, aby to... widzieć właściwe priorytety Boże i będziemy śpiewać pieśń, której Paweł nas poprowadzi czy dasz mi wodę, abym mógł umyć stopy pańskie albo czy mogę pocałować go i uwielbić go czy my obmyjemy Jego głowę olejkiem? Szymonie, ja przyszedłem do Twojego domu. Nie dałeś mi pocałunku. Nie umyłeś moich stóp. Szymonie, Ty nie wylałeś oleju na moją głowę. Panie, Panie, Ty przyszedłeś pomiędzy nas, między nasze serca. Odpowiedzmy to Jemu oczekujmy Jego pragnijmy Jego odwróćmy się od naszych celów egoistycznych bycia tutaj aby zaspokoić nasze potrzeby i pragnienia czy my może Pana potra potrafimy wziąć jako pierwszego pomiędzy nami aby On mógł nam dać o wiele bardziej obficie jeżeli będziemy Jego miłować Enter in, enter in. I am free jestem wolny, enter in. jestem wolny, aby in wejść name, Jego imieniu, blood, Jego krew, Spirit, w Jego imieniu, przez Jego krew, w Jego duchu. Ja przychodzę w wolności grace, do tronu łaski and worship face to face. i uwielbiam Go twarzą w twarz. Uwielbiony bądź żywy Boże, jestem wolny, aby wejść. Jest to koniec wykładu Brata Derka Prince'a pod tytułem Duch Czarów. Największa pojedyncza siła ograniczająca mężów i kobiet.